Trzecie czy, Trzecie, Trzecie czy drugie? Trzecie. Może jako zwierzę pudłate, i łaciate, pręgowane, i, i łaciate. Te, Te co, co skaczą, skaczą i spróbują, na nasz program zagrażają. A środku, czy to było?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 Zasadniczo możemy nadmienić tak, że orzeł ma z tyłu Reszkę. No właśnie, ale do tej pory jakoś się o tym milczało. Albowiem Reszka jest milczeniem, panie redaktor. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Nie, nie Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. No i cóż, porozmawiajmy o podróżach, a żeby porządnie zacząć ten cykl podróżniczy, spotkaliśmy się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 Zaraz koło tego miejsca znajduje się najsławetniejsza redakcja na świecie, w której pracuje najsławetniejszy redaktor na świecie. Przede wszystkim podróżnik, zaraz drugi po Toni Haliku oraz Arkadzie, Arkadzie Fildlerza, chyba tak by trzeba powiedzieć. Czyli pan Radosław Nawrot, znany także jako... Redaktor Gazety Wyborczej. Panie Radosławie, jesteśmy na ty, ale ze względu, że podcast to jest poważna instytucja, zachowajmy tę um, formalną, formalną stronę. stronę. Ten, panie Radosławie, serdecznie Pana witam. I chciałem się spytać od razu o najbliższe plany podróżnicze, bo słyszałem, że są dalekie. Tak, dzień dobry, kładę się, witam wszystkich. Są dalekie. Jeszcze Panu przerwę. Czy to jest pierwsze Pana spotkanie z podcastingiem i nagrywali tak Nie, po kiedyś, kiedyś nagrywałem coś takiego, ale tak? wtedy rozmawialiśmy o sporcie, mm -hmm. czyli o czymś, co też jest takim tematem, na który jak zacznę mówić, to nie, nie kończę, więc już kiedyś, kiedyś coś takiego robiłem. Mhm. A jeszcze o filmie pamiętam Aha. kiedyś też była okazja porozmawiać, bo film to też jest coś takiego, co człowieka przynosi w inną rzeczywistość, trochę jak podróże, więc mhm. jakby podobna, podobna tematyka. Tak, a wracajmy te, do tej Australii. A te plany, tak. No i tak, do Australii, od Australii chce się wybrać rzeczywiście. Drugi raz, bo już raz w tej Australii miałem okazję być i i ciągnie jak diabli z powrotem. To jest takie miejsce, w którym właściwie nie ma prawie nikogo. Z czym pomyślałem, że może ja tam będę. i. i Kościuszko, nie... by wystrzeleć. Tak, tak, strzelecki tam. No nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Australia jest, ma wielkość Europy całego kontynentu, a mieszka tam 20 milionów ludzi, czyli połowa tego co w Polsce. Czyli właśnie mhm. nikogo nie ma. Ja pamiętam, że mój rekord w Australii był taki, że jechałem 750 km i nie spotkałem ludzkiej istoty żadnej. Mhm. Więc to tak, jakby przejechać, nie wiem, ze Szczecina do Zamościa i nie nikogo, mhm. nawet dalej, mhm. nawet dalej, może i do Lwowa mhm. i nie spotkać zupełnie nikogo. Tak to tam wygląda. I... I Australia jest takim niesamowitym miejscem, w którym kiedy na mapie znajdziemy oznaczoną miejscowość i pomyślimy sobie, że o fajnie, to za 200 km już jest miejscowość. Przyjeżdżamy do tej miejscowości, a tam jest stacja benzynowa i jedna chata i to jest właśnie. Hmm. Alice Springs na przykład. Ta Ali Springs to w ogóle jest metropolia jak w Australii. To jest w samym hmm. środku e, e, tego lądu i, i jak na Australii to jest gigantyczne miasto. Znaczy ono jest dużo mniejsze niż na przykład tutaj Poznań, w którym teraz jesteśmy, ale... Ale jak na Australii, środek Australii jest bardzo duży. Poza tym, że jest duży, to jest jeszcze też kultowe. No bo Alice Springs, no, wiadomo, no, tak? No, sam środek kompletnie niczego. Jesteśmy w, na największym odludziu, jakie sobie można chyba tylko wyobrazić. Tam podobno powrót Edenu kręcili, ze Stefanią Harper. A Wszystko tam kręcili. Był nawet taki film z Alice Donikąd, pamiętam? Chociaż tytuł nam powinien być odwrotny, to znaczy samo Alice Springs jest, jest... To jest to właśnie Donikąd. Tam to, jest, to jest takie miejsce, w którym właściwie można pojechać do dowolnej porze roku czy w styczniu, czy w lipcu obojętnie, zawsze będzie taki upał że po prostu wypala oczy niesamowite to jest to są takie temperatury z jakimi my tu w Europie nigdy nie mamy do czynienia nawet jeżeli pojedziemy w samym środku lipca do Hiszpanii to nigdy nie trafimy takich upałów jakie potrafią tam być niesamowite no ale żeby tą Australię zobaczyć to mm, jest jeden warunek bardzo ważny, znaczy oprócz tego że trzeba tam jakoś dotrzeć, trzeba mieć prawo jazdy albo kogoś kto to prawo jazdy ma tam, owszem, można do Alice do, dolecieć samolotem, ale żeby się dalej gdzieś poruszać, to już trzeba robić samochodem. Nie to da się... nie można z europejskim prawem Można, Aha. można, ale po prostu trzeba je mieć. Ktoś, kto nigdy nie prowadził samochodu, nie będzie, y, nie poradzi tam sobie. Mhm. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedyś, właśnie jak byłem w Australii, słyszałem historię pewnego Niemca, y, który przyleciał do Australii w 80., bodaj, 8. roku, y, po prostu wylądował, tak jak każdy dostał tam tą wizę na 3 miesiące, y, zgodę na pobyt, wyszedł z lotniska i tyle go widzieli. I zniknął. I znaleźli go po 20 latach. Okazało się, że on chodził normalnie na, na piechotę po Australii. E, oprzedł praktycznie przez te 20 lat cały kraj. Żywił się tym, co znalazł gdzieś przejechanego na drodze, a tam z hmm. mnóstwo przejechanych e, zwierząt. I tak funkcjonował. Hmm. Zwariował chyba od tego upału. W każdym razie dał radę bez samochodu, ale tylko na takich zasadach. Hmm. Ja w Australii przejechałem 13,5 tysiąca km w ciągu półtora miesiąca. No to... to... No to do Paryża stąd jest ile 200 może, nie? No, no to 10 razy ten odcinek, nie da się inaczej, po prostu się nie da, jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to jest takie miejsce, w którym trzeba mieć, być przygotowanym na bardzo niespodziewane sytuacje ponieważ nie znam żadnego innego kraju, który byłby tak ściśle związany z przyrodą, jak jest Australia. Australia właściwie zależy od tej przyrody. Znaczy my czasami sobie oglądamy w telewizji prognozy pogody, a tak dla Beki. No, chcemy wiedzieć, czy po prostu będzie tam ciepło, zimno. Ale to nie ma takiego właściwie jest, istotnego znaczenia, a dla nich ma cholerne. To jest w ogóle podstawowa informacja. To, czy jutro będzie padało za tydzień, to jest w ogóle, to decyduje o ich życiu. I dlatego, że... Może się okazać w pewnym momencie, że nie będą mogli się dostać w jakiś tam, do jakiegoś punktu. Tak po prostu w Australii jest może jedna, dwie drogi, nie więcej. Ja kiedy jechałem w Australii Zachodniej w pewnym momencie, tą jedną, jedyną drugą, którą tam była, patrzę zamknięta. Stoją takie tablice informacyjne zamknięta. podchodzi taki taki facet w mundurze i mówi, że niestety, pardon, sorry, ale nie da się tędy przejechać. ja mówię, a dlaczego? A on mówi, no burz płonie i po prostu musieliśmy zamknąć i tak dalej. Ja mówię, aha, no to co dalej? Kiedy otworzycie tę drogę? Ja on tak rozłożył ręce, jak typował i mówi, no przyjacielu, kto to wie, może jutro, może za dwa tygodnie, zależy jak gad wie. Więc teraz sobie wyobraźcie, się w takim... Małej miejscowości przez dzień, dwa, albo może i tydzień. I czeka, co będzie dalej. Pamiętam, że było takie centrum handlowe, takie zwykłe jak u nas i w tym centrum handlowym były takie telebimy. Na tych telewizjach wieszali informacje, na przykład godzina 13, druga ciągle zamknięta, godzina tam 15, druga ciągle zamknięta i w pewnym momencie open. Mm. Najpierw wtedy można było ruszyć dalej, także... Centrum opustoszało. opustoszało. Natychmiast wszyscy ruszyli, tak, żeby się stamtąd wydostać, w tym ja, więc e, trzeba być na to przygotowany. Trzeba być przygotowany na przykład na to, że tutaj płonie burz, jest gorąco, a 100 km czy 200 dalej jest powódź. To też jest w Australii normalna sprawa. Ale z tego co wiem, Australia nie jest głównym powodem em, podróży. Może jest takim małym przystaneczkiem, bo słyszałem, że em, kraj na najulubniejszą moją literę, czyli na F, jest punktem y, końcowym podróży, czyli... Francja, nie, nie, żartuję, Fidzi. <grywa> Fidzi. <grywa> tak, chcę się dostać na na znaczy, mam nadzieję, że się dostanę, bilet już jest, więc, hmm. więc myślę, że to się, to się uda. Fiji. Hmm. Hmm, to jest jeden z tych punktów na mapie, który strasznie mnie interesuje, głównie dlatego, że należy do grona tych krajów, gdzie jest hmm. najwięcej grubych ludzi. Tak, to też tak, podobno słyszałem, hmm. na Samoa i na hmm. Fidżi. Ale po prostu to jest taki kraj, że już się dalej nie da Znaczy już hmm. można oczywiście gdzieś tam jeszcze hmm. Na w francuską, ale już dochodzimy do tej granicy Linia zmiany daty Już wszystko, już linia zmiany wszystkiego po prostu hmm. Koniec, tam po prostu już powoli można Wkopywać tabliczkę z napisem koniec hmm. Co oczywiście nie znaczy Koniec podróży, bo, hmm. bo Jest jeszcze wiele miejsc na świecie do zobaczenia Ale hmm. takie poczucie myślę Że jestem już tak Kolernie daleko, że już Nie za bardzo da się dalej Jest bardzo... O interesujące i tak, tak mnie kręci. Oczywiście tam podobno są grubi ludzie mm. na Fidżi i są też tacy ludzie solidnie zbudowani, dlatego, że jednym z punktów, które chcę absolutnie zrealizować na Fidżi jest pójście na mecz rugby. rugby a. Mm -hmm. No to w końcu sport narodowy na tych wszystkich wyspach tak. Pacyfiku, jak są Mistrzostwa Świata, to się zdaje się Płat Świata, nazywa. Mm -hmm. właśnie w Rugby, to, to te drużyny tam startują i to jest jedyny chyba... Sport, jedyne miejsce gdzie Fiji się w ogóle w czymkolwiek liczy, tak. może się pokazać światu. Tak. Więc myślę, że się wybierzemy. Chcę zobaczyć, zresztą mam tutaj kolegę w Poznaniu, który mnie w ogóle do tego zobowiązał. On należy do jakiegoś klubu miłośników w ogóle, reprezentacji prezentacji w Ruklu. I koniecznie po prostu muszę się, tam, muszę się tam udać. No poza tym to są, to, to są te, te, te wyspy, na których kiedyś ludzi zjadano, dzisiaj się już ich nie zjada. Ja czytałem troszkę o tych pierwszych wyprawach na Fidżi, które tam docierały. A z redaktora tak, słuchacze tego nie widzą, ale z redaktora taki dobry, duży, tłusty rasełek pewnie by mógł być. No tak, gdybym tam dotarł 150-200 lat temu, no. to miałbym pewnie 50% tak. szans na to, że trafię... Tak, tak. Trafię na różd. Hula gula, jak to śpiewał Rudy Schubert, taką piosenkę właśnie było. Ale czyt takiego. czytałem, że e, e, ludzie mieszkający w tamtych regionach, bo to i Maurysi byli ludożercami na Nowej Zelandii, mieszkańcy mm -hmm. Fiji byli ludożercami, mm -hmm. robili to z wyraźnym obrzydzeniem. To znaczy to nie jest tak, że e, ludzie byli jakimś smakłykiem, to po prostu było bardziej takie rytualne podejście. Trzeba to było zrobić jakiś smutny, mm -hmm. przykry obowiązek i trzeba było. hej, trzeba było tego mm -hmm. tego. E, e, gościa zjeść, między innymi po to, żeby przejąć jego siłę, mądrość, to wszystko, co ze sobą przyniósł. Dzisiaj się już chyba nikogo tam nie zjada. Zresztą te wszystkie ludy się strasznie cywilizowały. Ja sobie przypomniałem teraz w tym momencie... To niedobrze chyba, nie? No bezpiecznie. Tracimy co. Bezpieczniej, można powiedzieć. Ale proszę sobie wyobrazić, przypomniałem sobie, że gdy byłem na Borneo, w malezyjskiej części Borneo to losy zawioz... zawiodły mnie do wioski łowców głów, znaczy byłych łowców głów. Mhm. Oni się tak przedstawiali. Hmm, bardzo sympatyczni ludzie, muszę powiedzieć, przesympatyczni, bardzo gościni. Oni mi opowiadali o tym, że ostatnim łowcą głów, takim prawdziwym, który totally podtrzymywał tą ich tradycję e, wieloletnią, to był ich dziad, który walczył jeszcze z Japończykami. Wtedy bo oni okupowali Borneo i obcinali im głowy. I potem już nikt tego nie robił. Dzisiaj ci łowcy głów są katolikami, mają swój kościół, przyjeżdża tam co tydzień ksiądz, który objeżdża całą okolicę i jeżeli ścinają część głowy, to już tylko, tylko od swoich kur, które tam trzymają. Ale jakaś tam tradycja pozostała. Także ciekaw jestem, jak ludożercy na Fidżi kultywują swoją tradycję sprzed lat, kiedy konsumowali przybyszów. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Dzisiejszym gościem w podcaście podróżniczym jest pan podróżnik Radosław Fiedler, ewentualnie ksywkę ma Tony Halik. A pozdrawiam Radosława Fiedlera, bo on też tak. tutaj stąd tak. pochodzi, z tych okolic. Tak. Ja bym się zapytać, gdzie redaktora jeszcze nie było? Ale gdzie chciałby być? W Dominie mnie nie było, w Irlandii. A no tam... Mówię o krajach drugiego świata na przykład. Tak, jest, jest wiele takich miejsc i niestety, mówię to z dużą przykrością i z dużym bólem, jest też wiele takich miejsc, do których chyba, nie tylko żeby nie było, ale chyba nigdy nie będzie, ponieważ nie wszędzie da się dotrzeć mam na myśli zwłaszcza parę miejsc w Afryce, jest parę takich krajów, które właściwie cały czas są wyłączone z jakiegokolwiek możliwości dotarcia tam i, i, i tak już chyba będzie. Liberia, Sierra Leone i to nie tylko dlatego, hmm. że tam jest w tej chwili epidemia eboli, bo myślę, że na ebole znajdą szczepionkę. Hmm. Może nawet w przyszłym roku, no niedługo. Dustin Hoffman znalazł w filmie. O, właśnie no, tak, no, tak skoro wziąć, on dał radę, to myślę, tak, że i tutaj dadzą radę. No. Ale tam po prostu się nie da pojechać, bo, bo nie, no, bo jest niebezpiecznie, bo bo... Czyli w Afryce byłeś prawie wszędzie, oprócz tam Nie, nie, nie. Nie. Nie. Ja nie byłem prawie wszędzie w Afryce. Byłem w paru takich miejscach, do których spokojnie można dojechać. Ostatnia podróż do Afryki to była Etiopia. Zresztą tak. ja też ciekawa no, sprawa, no, bo no. jeszcze nie tak dawno też do Etiopii nie za bardzo się dało dojechać. To też był kraj no. ogarnięty wojną, a dzisiaj jest spokojny no. Nie ma jakichś tam. Jest parę takich miejsc w Etiopii, do których nie da się dotrzeć. Tych, które są blisko granicy z Somalią, na przykład. Tam... Moją lekarką w szpitalu, jak byłem rok temu w Dublinie, była pani. Przepiękna Sudanka, ale z Sudanu Północnego. A, no tak. Ja muszę powiedzieć, że. Mam nadzieję, że, że, że mi tutaj to Państwo wybaczą, ale muszę powiedzieć, że takie dziewczyny, takie kobiety jak w Etiopii nie ma w całej Afryce. Etiopczycy są z tego dumni, że oni twierdzą, hmm. że rysy ich mieszkańców tego kraju, zwłaszcza kobiet, są takie szlachetne, takie bardzo delikatne i rzeczywiście no, przepiękne są te, te, te etiopki, to jest nie, niesamowite. Tam ja widziałem takie, takie kobiety, no, nie można o nich oczu oderwać i coś, coś, w tym, coś w tym jest. Zresztą Etiopia to jest w ogóle taki kraj, który ma tyle do zaoferowania światu i jakoś nie za bardzo potrafi to ciągle sprzedać. My sobie siedzimy tu przy, przy kawce. I kawa właśnie spodzi z Etiopii. I to wszystkim kawa, się wydaje, kawa, kawa, taka Kawa, po prostu kawa mm -hmm. takie. Tak wszyscy mówią, o z Brazylii, no. o, tam skąd jeszcze, gdzie mm. tam żadnej Brazylii. Ona pochodzi z Etiopii. Kiedyś tam to było, to były to już nawet nie setki, ale tysiące lat mm -hmm. temu po prostu jeden z, z, z pasterzy kus w Etiopii zauważył, że jego kozy wsuwają takie czerwone. I są nabuzowane. I są pod, Tak, są, nabierają takiej energii po tym. Tak się zaczęło. A do nas kawa trafiła dzięki Turkom, których pod Wiedniem pokonaliśmy i jak, jak wszyscy może pamiętają, ten Kulczycki, nasz dowódca, jeden z bohaterów bitwy pod Wiedniem, mm, kiedy go e, poproszono o to, że ma prawo tutaj jako pierwszy wybrać łupy po tureckie, to on e, wskazał takie worki właśnie z kawą Mówi: ja wezmę to. Ani mówią, to przecież to jest pasza dla wielbłądów, no, to ja wezmę tą paszę. I założył pierwszą kawianę. Także także Zresztą Etiopczycy twierdzą, że to u nich jest Arka Przymierza, której Harrison Ford tak szukał w Egipcie, że jest u nich tak, w Aksum w Etiopii, I mnóstwo jest innych rzeczy, to stamtąd pochodzi nasza pramatka Lucy, można sobie polecić do Addis Abeby w Muzeum Miejscowym, Narodowym Muzeum Etiopskim w Addis -Abe. umówić się na randkę z pierwszą kobietą, powiedzmy pramatką mhm. na świecie <głos> trochę niska, ale jest redaktor pisze także bloga, o którego wspomnę o którym wspomnę w notatkach pod wpisem ale bardzo mi się podobał właśnie wpis o etopii jak redaktora jak redaktor pytał się bo jechaliście do jakiejś wioski o prezenty dla, dla tubelców w tamtej wiosce, no i kazali wam kupić chyba zapałki, jakieś pomidory coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze Wydaliście na to troszkę kaski Nie kupiliście w tym kiosku mm. Który wam polecał Ten kto wam polecał, tylko gdzie indziej No ale jak przyjęliście do tamtej wioski To absolutnie te prezenty się do niczego nie, nie nadały Pamiętasz tą historię? Tak, pamiętam. To było w mieście, które nazywa się Jigga Mhm. No, leży na południe Etiopii, to może ja nawet kiedy mówiłem, że w Australii czy Fiji można by postawić tabliczkę, z tam koniec, to może się nawet zagalopowałem. Tam chyba bardziej. Mhm. To jest oczywiście koniec absolutnie wszystkiego, miasto, nad którym już sępy zawracają i kończą się wszystkie, wszystkie drogi. Niesamowite miasto, ponieważ o 22 wyłącza się tam mhm. agregaty. agregaty i robi się tak nieprawdopodobnie ciemno, że to jest nie do opisania. znaczy jeżeli się obudzisz w środku nocy, to nie wiadomo czy gdzie jest góra, gdzie dół, czy w ogóle otworzyło się oczy, czy ciągle są one jeszcze zamknięte, to jest tego rodzaju ciemność. Rzeczywiście w tym dzień spotkał nas taki młody Etiopczyk, który się przedstawił jako jakaś tam nieformalna, rządowa organizacja pomocy turystom. Strasznie mnie to ubawiło, bo to tak jakby tutaj na rynku w Poznaniu hmm. podszedł ktoś by się przedstawił, że jest z, z nieoficjalnej rządowej agencji pokazywania ludziom koziołków za tak. drobną opłatą, więc to mniej więcej tak to działa. I on nam opowiadał niestworzonych yy, historii, że, że, że jeżeli chcemy do tych plemion, yy, się udać, na no to te plemiona, one oczywiście żyją w pewnym oddaleniu i raz na dwa tygodnie, albo i rzadziej przychodzą tu do miasta, żeby kupić różne potrzebne rzeczy. I to jest duża dla nich wyprawa mm. i duże obciążenie i mają z tym kłopot. W związku z czym, gdybyśmy na przykład za, za, zanieśli takie zapałki, mm. to oni będą wtedy mile nastawieni dla nas, bo nie będą musieli po nie tu przyjechać. No jak e, łatwo się domyślić, te zapałki w kiosku, który nam wskazał kosztowały majątek. Nie się udało takie zapałki kupić w jakimś innym kiosku za znacznie mniejsze pieniądze i rzeczywiście zabrałem je ze sobą tak na wszelki wypadek do tych do tych, do tych Nie pamiętam ich redakcje, kiedy, reakcje, kiedy, kiedy te zapałki próbowałem wręczyć, no na przykład w zamian za zdjęcie, które mogłem sobie z nimi zrobić. Oni zrobili takie oczy, powiedzieli, co, no na cholerę nam to w ogóle? Po prostu zapałek to mamy to pełno, dawaj forse. Mm. I, e, a do miasta jeżdżą oczywiście, bo mają samochody, więc. E, ale podoba mi się, spodobało mi się to, w jaki sposób oni potrafią okazać się bardzo i Może nie osiągnęli takiego mistrzostwa świata jak w krajach arabskich, na przykład w Egipcie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co potrafią zrobić z turystami Egipcjanie. Oni potrafią nabrać ich na nieprawdopodobne numery. To są już takie wkrętki, mhm. że... Całą cał cał No Na przykład spotykasz faceta, który mówi, że... Że zaprasza na, na, na gdzieś na obiad, zaprasza do, do swojego domu, przedstawia swoją rodzinę, córkę. Potem, że on pomoże załatwić to, on pomoże załatwić tamto. Można się z nim nawet przez parę dni spotykać i on jest taki strasznie uczynny, taki no, stara się we wszystkim być pomocny. Oczywiście, po to, żeby na końcu za to wszystko wystawić dosyć solidny rachunek. Tam już doszło do tego, że właśnie do końca było wiadomo, komu można ufać, a komu nie, ponieważ ja w Egipcie spotkałem chłopaka, który rzeczywiście chciał, chciał być miły. Nie mogłem mu zaufać. Ja nie wiedziałem, czy on to robi, dlatego że jest po prostu fajnym gościem, czy dlatego, że za chwilę będzie chciał za to bardzo dużo pieniędzy. Ja Te aż tacy nie są, ale też potrafią sobie radzić w różnych sytuacjach i czasami mi to imponowało, bo, bo w takich górach na, na, na północ od Adelizabewa można wytypić spotkać dżelady To są takie małpy, które wystąpią tylko tam Mają takie fajne grzywy, trochę podobne do lwich I one tam sobie żyją i Teoretycznie można by właściwie samemu zaparkować auto Pójść sobie w te góry i, i te małpy znaleźć, to nie jest aż takie strasznie trudne Ale podchodzi chłopak i mówi, że, że on może tutaj pomóc i e, okazuje się, że z kopanią wiedzy na temat i tych gór, i tych zwierząt, które tam żyją, Aha. i tych małp, e, tego wszystkiego, e, taki biedny chłopak z takiej biednej wioski, znaczy bieda, która jest wytrpić, to właśnie jest, trudno sobie ją wyobrazić mhm. nam tutaj e, w Polsce, ona jest niewyobrażalna po prostu. I on to wszystko wie, tego wszystkiego się nauczył I to jest taki facet, któremu ja już muszę powiedzieć z, z czystym sumieniem e, bardzo chętnie jestem w stanie e, dać jakieś parę groszy za to, że on, mhm. że on taką pomoc tutaj okazuje, bo ja wiem, że on jakiś wysiłek wykonał, tak? coś mhm. zrobił e, e, coś postarał się poznać, coś zgłębić żeby po prostu zarobić, tak? po mhm. prostu zarobić to mi zaimponowało i mhm. Tacy ludzie też się tam zdarzają. Czyli jesteśmy w Afryce, Sierra Leone, Liberia to są kraje gdzie no, chciałbyś jechać, ale na razie powiedzmy ciężko się dostać. Przeskoczmy na drugą stronę oceanu Ameryki. Jak tak, tam ja. sprawa wygląda z byciem, niebyciem? Jeśli chodzi o Amerykę właśnie całą, może wyłączmy Stany Zjednoczone, bo hmm. wiemy, że akurat mieszkańcy Polski potrzebują wizy, żeby się dostać tak. do Stanów Zjednoczonych, ale jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, to jednym z plusów wejścia Polski do Unii Europejskiej było to, że te kraje Ameryki Łacińskiej, właściwie wszystkie, od Meksyku aż po Argentynę, zniosły wizy i ja pamiętam jeszcze na początku, chyba w 2000, ale w 2001 roku moja znajoma leciała do Ameryki, trzeba było jej te wizy załatwiać. Teraz już nie trzeba. Znaczy, mówiąc krótko, jeżeli znajdziemy fajny bilecik w dobrej cenie do Ameryki Łacińskiej do jakiegokolwiek kraju Ameryki Łacińskiej, po prostu wystarczy w niego wsiąść i już. I nie ma żadnego problemu. być drogą kupna. Tak. Wyjątkiem są tylko Gujany. Liczę francuskie, bo Gujana francuska należy do Francji. Można tam jechać na dowód, tak jak do strefy Schengen. Ale Gujana... Ta Gujana, dawna brytyjska, Gujana i Surinam. Tam trzeba wiz, a do mhm. żadnego innego kraju nie. I to jest wspaniałe. Mhm. Um, mówiąc krótko, Ameryka Łacińska jest dostępna dla nas. Mhm. E, nie, e, natomiast jest też odrobinkę niebezpieczna, ale to jest niebezpieczeństwo trochę inne, wynikające z czego innego niż chociażby w Afryce. Bo no po prostu w Ameryce Łacińskiej jest tak, że w wielu miastach, zwłaszcza w dużych miastach tych krajów, trzeba mieć po prostu oczy szeroko otwarte, trzeba troszeczkę uważać. No, tam się różne rzeczy mogą, mogą wydarzyć. To nie jest tak jak w Azji południowo-wschodniej, gdzie człowiek jest właściwie całkowicie bezpieczny. Naprawdę jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś mu coś ukradnie, ktoś go napadnie, coś takiego się wydarzy. W Ameryce Łacińskiej coś takiego może się zdarzyć, ale jeżeli się uważa i nie wpada w jakąś paranoję, to, to nie będzie tak źle. No i to są takie miejsca na Ziemi, gdzie, które działają trochę jak magnes, nie? one powodują, że potem się chce wrócić, no i się wraca, no i się wraca, Ameryka Łacińska to jest przede wszystkim inny świat, no. tam kiedy się wysiądzie z tego samolotu, to już człowiek ma wrażenie, że znalazł się, z... W takim miejscu, które nie ma prawie nic wspólnego z tym, co zostawiamy tutaj w Europie. To mi się bardzo podoba. To jest, ona jest też bardzo różnorodna, bo właśnie każdy z tych krajów jest inny. Są kraje bardzo biedne. Są też kraje takie jak Kostaryka, które właściwie są na takim poziomie, wręcz prawie europejskim. To w ogóle z definicji są wszystko kraje biedniejsze od, od Europy, tam poziom życia jest, jest mniejszy, ale też jakieś tam zróżnicowanie można znaleźć. No i przyroda przede wszystkim. To, co Ameryka Łacińska proponuje, to jest przyroda. Niesamowita. Wielka gra, jak sądzisz to pyta, nie bądź zatem, myślę więc jestem, też mi dylematem, za te pytania, odpowiedzi z mówi powiesić mało, to dopkaj taka, żeby aż się wyle... Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Redaktor, który tutaj po drugiej stronie mikrofonu do yy, was mówi, jest yy, uczestnikiem wielkiej gry z tematu fauna wysp fauna Wysp. w ogóle po prostu o, o zwierzakach, jak to było w zwierzyńcu, jak to było Piosenka piosenka zwierząt, nie pamiętam, ale i, i kudłate, i włochate. W to są skaczą i fruwają, Tak i nasz redaktor, program zapraszamy. Tak, redaktor po prostu wie wszystko, wszystko oczywiście znajdziecie na jego blogu, o którym, o którym powiem w notatkach pod podcastem, ale chciałbym wrócić właśnie do Ameryki oprócz miast, oprócz przyrody takiej stabilnej, jakbym to nazwał, czyli gór, Yy, chyba ciągnie nas yy, przyroda ta, nazwa ją niestabilna, czyli zwierzaki wszelkiego typu. Oj, tak. Yy, jakieś właśnie co redaktora, szanownego, najbardziej gdzieś tam czy w Afryce, czy w Amerykach tak zainteresowało, takie rzeczy, które mówi się, kurczę, fajnie, że to widziałem kurczę, fajnie, że, że ten zwierzek akurat się pojawił, bo strasznie rzadko ciężko go zobaczyć to jest tak, że w Polsce mamy czasem kontakt taki bezpośredni ze zwierzętami ale... u nas podwójny, bo mamy dwa zow w Poznaniu. tak, ale, ale ja przede wszystkim sobie cenię te zwierzęta które są w naturze które można spotkać, bo po prostu na niej się wylazło, albo one wylazły no. na nas. I um, u nas czasem się to zdarza, nie wiem, pójdziemy na grzyby, spotkamy dzika, albo, no. albo jakaś sarna nam gdzieś. Ale to są przypadki Padnie na maskę podczas jazdy samochodem. No na przykład. No. Albo jesztupta tak. po chodniku. Ale to są przypadki rzadkie. E w tego typu krajach, czyli krajach, o których tutaj rozmawiamy, gdzieś w Ameryce łacińskiej, w Afryce, w Australii, nawet w Azji, taki kontakt jest znacznie częstszy i to jest świetne. To jest świetne. W Australii bardzo mi się podobało to, że właściwie te zwierzęta były na wyciągnięcie ręki. Gdzieś się nie ruszyłem, tam któryś z nich spotykałem. Trochę trudne jest w lesie, ale tam też można... Można, można je znaleźć i na nie trafić, no i przede wszystkim to, że to są zwierzęta zupełnie inne niż, niż te, które, te, które spotykamy w Polsce. Ja na, na Ceylonie, na, na Ceylance robiłem taką specjalną wyprawę do parku Jala. To jest taki park znajdujący się na południu wyspy Ceylon, bardzo magiczne miejsce, sanktuarium przyrody cejlońskiej. I Tam robiłem taką wyprawę, która miała właściwie jeden cel, spotkać i zobaczyć na żywo Lamparta. Lamparty, jak może wiedzą, a może nie, to są zwierzęta, które... Redaktor, oczywiście w podcaście nie zobaczycie, ale redaktor właśnie ma koszulkę z rampartem. <laughs> tak, one żyją na bardzo dużym obszarze, i w Afryce, i w, i w Azji. I wszędzie na tym obszarze mają jeden i ten sam problem. To znaczy, kiedy uda im się upolować jako jakieś zwierzę, to muszą jakby szybko je skonsumować dlatego, że w Afryce tą zdobycz odbierają im lwy albo hieny, w, w Azji robią to tygrysy i lampart. w związku z tym wykształcił taki sposób, taki fortel, polegający na tym, że on zaciąga to, co upoluje na drzewa. W związku z czym te, te lamparty czy pantery też, bo to jest jedno i to samo, mają bardzo silne te mięśnie, barku potrafią zablec nawet dużą zdobycz na drzewo i kryją się tam na tych drzewach. I robią tak wszędzie, z wyjątkiem cylon. Ponieważ na cylonie nikt im nie zagraża, nikt im tej te zdobyczy nie zabiera, one są tam królami, tym szczytowym drapieżnikiem Alfa. I tam można je najłatwiej, najłatwiej spotkać, co nie znaczy, że wcale że to jest takie proste. Ja tam miałem takiego przewodnika, syngaleza, który za poprowadzeniem je po parku Jala, jak twierdził, podróż w takie najbardziej niedostępne miejsca tego parku, chciał bardzo dużo pieniędzy dosyć wygórowana. Jaka tam jest waluta? Tam jest rupia miejscowa, ale on w dolarach. On chciał 200 hmm. dolarów amerykańskich, czyli sporo, hmm. bardzo bardzo dużo. I trochę się skrzywiłem na to i mówię do niego, to może, może połowę tej ceny. A on mówi, nie ma problemu, ale to za połowę, to ja Ci pokażę połowę rzeczy, które normalnie byś hmm. zobaczy. No i tak rozmawialiśmy, właściwie negocjowaliśmy i w pewnym momencie ja mówię do niego, yy, Okej, okay, ale um, czy ty mi gwarantujesz, że ja tego lamparta. zobaczę? On tak, to ja gwarantuję. No mówię, może się mówimy w ten sposób, że ja ci zapłacę, mm, czy znaczy, zapłacę ci tą całą sumę, ale jeżeli tego lamparta nie będzie, to wtedy połowę. Ja on tak chwilę popatrzył na mnie, pomyślał i mówi, dobra. No i pamiętam, że krążyliśmy po tym parku od chyba czwartej nad ranem, aż do 17, I dopiero o tej 17:00 rzeczywiście tego, tego lampanta udało się zobaczyć, siedział pod takim krzakiem, przez chwilę go widziałem, potem uznał, że jednak narzucam mu się, podniósł się i zniknął w tych krzak. I ten syngalec się wtedy do mnie odwrócił, tak na mnie popatrzył i, i zapytał, are you happy now? Potem powiedział mi, że on 20 lat po tym parku jeździ, dzień w dzień, jeszcze mu się nie zdarzyło, żeby tego Lamparta trafić, związku z czym mógł się na to moją propozycję zgodzić, bo wiedział, że, że może mi to w miarę pewnie zagwarantować. Więc to było takie spotkanie niezwykłe, ale ja sobie cenię takie spotkania, które dla ludzi niespecjalnie interesujących się jakoś głęboko zwierzętami mogą wydać się niezbyt ciekawe, dla mnie są niesamowite. Chociażby w Górach Smoczych w RPA, gdzie szedłem sobie z plecakiem jak nagle patrzę na dole w takiej dolince punkty, kilkanaście takich ciemnych punktów. I nie miałem wtedy lornetki, ale mam taki aparat z w miarę dobrym zoomem, więc przy pomocy tego aparatu podejrzałem. Tymi punktami były antylopy, które nazywają się gnu brunatne. ich nie lubię. Gnu? Nie lubię ojciec, nie wiem. Zawsze, przepraszam, że wchodzę tutaj w słowo, ale oglądaliśmy jak byłem małym szczunem z ojcem zawsze po teleranku były jakieś programy przyrodnicze i ojciec zawsze mówił, że gnu to jest po prostu takie A, ochybne w wieżaki podejrzewam. I mnóstwo ich jest za, za dużo. Podejrzewam, że miał na myśli gnu pręgowane, takie, tak, które tak. w wielkich stadach mhm. gdzieś tam po, po mhm. tych parkach w Kenii sobie chodzi. No właśnie. Tak. Takie to... głupie. Tak, to było no, to inne, rzeczywiście są, no. te, te, te, te gnu pręgowane, które są w Kenii, w Tanzanii, to jest jedna z najbardziej pospolitych, najbardziej znanych antylów, jakie żyją w Afryce. Tutaj było gnu brunatne, czyli zwierzę trochę inne, um, inaczej wyglądające i um, to było takie, takie spotkanie, to, że ja zobaczyłem te, te, te gnu w tej dolinie, to było dla mnie niesamowite z tego powodu, że to jest zwierzę, które zostało właściwie przywrócone życiu po wielu latach Otóż w XIX wieku kiedy do południowej Afryki przyjechali europejscy osadnicy, osiedlili się tam i się zżyli z tą ziemią, stali się burami mówili na, na nich burowie czyli tych potomkowie osadników z Holandii z Niemiec, z Francji oni w bardzo szybkim tempie wytępili bardzo dużo zwierząt, które żyły wtedy na terenach południowej, południowej Afryki na przykład kwagga, tak, było takie zwierzę, które było krewniaczką a taka trochę dziwna, to zebra bo ją ktoś do połowy pomalował, ona miała w przedniej części ciała paski, a tylne już wyglądała zwyczajnie jak koń, wyryżnęli ją, co do sztuki antylopę modrą, wyryżnęli wyryżnęli między innymi gnu brunatne to jest zwierzę, które zniknęło z, z południa Afryki, przestało w ogóle istnieć potem się okazało, że gdzieś w różnych zwierzyńcach na całym świecie, jakieś sztuki ocalały. Dzięki nim ten gatunek odtworzono. Ja po prostu tak patrzyłem na to na, te, na, te, na te, no i miałem wrażenie, że widzę kogoś, kto zmartwychwstał, tak? że to jest takie zwierzę, które gdybym tam był 50 lat wcześniej, nigdy bym ich nie spotkał. Ich po prostu wtedy nie było. To mi się strasznie, strasznie bo to mi przypomniało taką, taką historię, która chodzi chociażby z naszego tutaj zoo w Poznaniu. Ludzie sobie chodzą po ogrodzie zoologicznym, oglądają zebry, żyrafy, jest sympatycznie, prawda? I nawet nie zdają sobie sprawy, że gdzieś tam w piwnicach działu hodowlanego tego zo w takich niedużych terariach, żyje najciekawsze zwierzę, jakie w tym ogrodzie się znajduje, czyli nieduży, niepozorny ślimaczek. Ślimaczek, który kiedyś występował na jednej z wysp Pacyfiku, ale został tam wytępiony zniknął i te ślimaki w tej chwili występują tylko w dwóch miejscach na świecie. To jest piwnica Zoo w Poznaniu i piwnica Zoo w Londynie. Nigdzie indziej ich nie ma. Trochę tak, jakby człowiek zobaczył zjawę. Al jakiś czas temu też na blogu pisałeś o, byłeś chyba w Australii i o psie, który wyginął. By by Była też taka e, ocja że. Bodajże... O tygrysie tasmańskim. Tak, ta ta ta ta mm, tak, to to jest, tak. tak. tasmański, tygrys tasmański. Ta to, to jest tak, że ta Tasmania to no. jest wyspa, która leży na u południowych brzegów mm. Australii i teoretycznie ktoś, kto tam nie był, to mógłby pomyśleć, że A, to taka część Australii. Ale no. nic no. bardziej mylnego. Tasmania się zasadniczo różni od mm. Australii. Różni się wszystkim. Tam jest inny klimat. Mm. Super jest, jest, są, e, z, zupełnie inaczej ta wyspa wygląda niż zresztą Australia Nie jest takim pustkowiem. Tam Nie ma też takiej wielkiej odległości. 200 km w kontynentalnej Australii to jest tyle, co nic. To jest, jak powiem, rzut bumerangie. Na, na Tasmanii to już jest bardzo duża odległość. Mieszkają tam też inni, inni ludzie. E, aborygeni Australijscy, którzy mieszkają w kontynentalnej Australii, nie jest ich zbyt dużo, ale jeszcze są. Tymczasem ci aborygeni Tasmanicy zostali wybici tak jak się wybija z, y, zwierzęta. Ta, co do sztuki. Oni już w XIX wieku y, y, i przestali istnieć. Także tam nie, nie ma To Są tylko ci tasmańczycy. Ludzie w ogóle przedziwni, bo kiedy się wejdzie do knajpów na Tasmanii, oni są tacy strasznie nieufni. Wtedy, w, y, pamiętam, wszedłem do knajpy to no, stali, odwróciło się w moją stronę ileś głów w takich kapeluszach. Oni te kapelusze, no nie wiem, chyba nawet pod prysznicem ich nie zdejmują. Popatrzyli na mnie tak, tak nieufnie. Ja się do nich starałem nie, nie, nie odzywać, bo to są... Nie, nie, nie sprawiłem jakiegoś takiego przyjacielskiego wrażenia i e, pili piwo, y, które miało na swojej etykiecie właśnie wizerunek y, tygrysa tasmańskiego i wilk workowaty się też na niego mówi. To brzmi groźnie, tak? Tygrys, wilk, tak naprawdę to zwierzę ani z tygrysem, ani z wilkiem, nie ma nic wspólnego? No to jest torpacz, krewny kangur, tylko że drapieżny. Tygrys Tasmański, na niego mówią, bo takie paski miał fajne na, na, na grzbiecie. E, I ten wizerunek na tych butelkach z, z piwem jest. Potem patrzyłem na samochód, którym jeździłem po Tasmanie wypożyczony i on na tablicy teraz, też miał wizerunek tego zwierzęcia. Ono jest tam wszędzie. E, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Tygrys Tasmański wyginął. Znaczy, wyginął. E, tak mówią, że wyginął. Dlatego, że Tasmańczycy uważają, że on ciągle tam w tych lasach żyje, a to są lasy, których naprawdę nie widziałem czegoś takiego jak żyje. To są takie prastare puszcze, pełne jakichś paproci. To trochę mm. jak wygląda, jakbyśmy się cofnęli do ery mozezoicznej, te lasy mniej więcej. Mm. Niezwykle dzikie, takie nie nieprzypominające naszych w ogóle. I powiadają to są, tam powiadają, to jest mało powiedziane, powiadają, oni są przekonani, że on gdzieś w tych lasach ciągle, mm -hmm. m, ciągle żyje i to ten tygrys tasmański, ten wilk workowaty stał się rodzajem obsesji w ogóle mm -hmm. tasmańczyków w ogóle Australijczyków. oni chcą go klonować. E, e, mają, on po prostu tak mocno siedzi w ich głowach, e, m, że, że już stanowi jakiś, jakiś rodzaj paranoi. To jest zwierzę, które kiedyś żyło w, w całej Australii. Ale jeszcze w starożytnych czasach ludzie do Australii sprowadzili psy dingo. I psy dingo bardzo łatwo te, te, te drapieżne torbacze wy, wyparły. I one zniknęły z Australii, ale zachowały się na Tasmanie właśnie. Zachowały się dosyć długo. Jeszcze w XIX wieku, jak ludzie sprawdzili tam owce na Tasmanie, to te, te wilki workowate te owce zagryzały. I łatwo się domyślić, że stały się przez to wrogiem mhm. tych ludzi miejscowych. Do tego stopnia, że ostatecznie w, w, w latach 30 zniknęły. Ostatni taki wilk był w zoo, Hobart, w Tasmanii. To była wilczyca, można powiedzieć, która skończyła w bardzo smutnych okolicznościach, bo wiecie, to, to, to, było, to było zwierzę bardzo takie nieśmiałe, poradzące skryty typ życia. Ona w tym zoo musiała być cały czas na wybiegu. Ludzie przychodzili, to była sensacja, oglądali, nie czuła się z tym dobrze. Poza tym to, była, to było we wrześniu, wtedy się już robi by, by, było jeszcze zimno, w, chłodno, Tasmania leży daleko na południu, to już jest, naprawdę nie jest aż tak daleko do Antarktydy. Który, to były lata 30., 36. rok w, w pokrycie gospodarczym wtedy yy, z, ZOF-hobar miał problemy finansowe, zwolniło bardzo wielu swoich pracowników. Na ich miejsce przyszli jacyś tacy ludzie, którzy w ogóle nie wiedzieli, jak się należy opiekować takimi zwierzętami. Nie otworzyli jej e, drzwiczek do jej, do jej takiego pomieszczenia na noc. Ona została na noc na tym mrozie. No i zamarzła. No. I to ostatni tygrys ostatni tasmański, który, który przetrwał, skończył na tym zimnie. I do tej pory go nie widziano. Minęło 80 lat? Ale mają jakieś tam powiedzmy, tak jak w Parku gdzieś jakieś pojemniczki mają. z genami? Tak. mają, chcą to sklonować? Przy czym, tak jak mówię, tasmanczycy do tego podchodzą tak trochę sceptycznie, bo jakby się ich zapytać, a naprawdę nie radzę tego robić, bo to nie są ludzie, z którymi można tak sobie porozmawiać przy kawce, jak to, to powiedzieliby, że pod diabła chcecie klonować, pod diabła, pod diabła tasmańskiego, chcecie klonować zwierzę, które przecież w tych lasach cały czas żyje. Nikt go nie widział, ale żyje, są o tym przekonani. A już skoro wspomniałem o diable, to, to na tasmanie warto pojechać chociażby tylko dlatego, żeby usłyszeć, nawet nie zobaczyć, Elosusia, diabła tasmańskiego takiego głosu nie ma żadne inne zwierzę na świecie. To jest rzeczywiście głos z piekła rodem. Ktoś, kto go us usłyszy w ciemnym lesie, może, może po prostu się posikać ze strachu. To nie jest jakiś straszny gramy z słuchaczom. Tak, Gdzieś polecam. To... Bardzo niezwykły głos. Tak, podróżujemy po świecie. Najpierw była Australia, Fidżi, e, potem przeskoczyliśmy do Afryki, potem do Ameryki Południowej i skończyliśmy na Wyspach. E, ty jako człowiek, w zasadzie encyklopedia, wiedzący wszystko prawie. Chciałem się spytać prawie na koniec naszego podcastu trzy chyba najbardziej zagrożone gatunki na świecie, które chciałbyś zobaczyć, a wiesz, powiedzmy, czujesz, że na przykład za 5, za dziesięć lat już ich nie będzie. O, jeden już mi uciekł niestety. Chciałem, bardzo chciałem e, zobaczyć e, de, e, delfina chińskiego. To jest jeden z tych delfinów, które żyją w wodach słodkich, w rzekach. Mhm. Delfiny nam się kojarzą z morzem, prawda? Mhm. Tymczasem jest grupa delfinów, które żyją w rzekach. One się różnią od tych delfinów morskich. Między... Mają strasznie długi dziób. Tak, mają strasznie długi dziób, rzeczywiście. Wiele z nich ma bardzo słaby wzrok albo prawie jest ślepa, dlatego że w rzekach nie, nie jest to im potrzebne, jest mętnie. I mają też ruchomy kark. Zwróćcie uwagę, że te delfiny morskie mają sztywny. Nie potrafią mhm. ruszać głowami, tak kręcić dookoła, a te potrafią. Mhm. No i ten delfin chiński niestety... Niestety nie widziano go od dawna i całkiem niedawno został uznany oficjalnie za zwierzę niestety wymarłe. Zresztą powiem tak, niewiele jest zwierząt na świecie, które można by, o których można by ze spokojem powiedzieć, że to z pewnością nic im nie grozi, nic się im nie stanie. Ten kontakt człowieka z przyrodą jest tak, taki newralgiczny i specyficzny, że on powoduje, że, że, że wiele z tych zwierząt jest ciągle zagrożonych. Wyspy Galapagos na przykład które bardzo polecam. To jest przykład takiego miejsca. Byłeś? Byłem. Do którego się je, na które się jedzie. Tam można spotkać przyrodę, jakiej nie ma nigdzie indziej na świecie. To już Darwin to, to stwierdził, kiedy tam wylądował. Która jest bardzo ściśle chroniona, ale na Galapagos, kiedy człowiek spotyka się z tymi zwierzętami, z tą przyrodą, nie można się właśnie pozbyć takiego przeświadczenia, że to jest tak strasznie tymczasowe. To znaczy takie kruche, że ja tu jestem dzisiaj, ale za trzy lata może tego wszystkiego już nie być, bo dojdzie do jakiejś katastrofy, nie wiem, nie mam na myśli jakiegoś wybuchu, jakiegoś wulkanu czy trzęsienia ziemi, tylko po prostu ktoś na przykład przywlecze yy, zarazem Tak, albo szczury, mhm. albo myszy, albo koty, mhm. albo cokolwiek. Kiedy się jedzie na Galapagos, trzeba przejść przez kwarantannę. W Australii zresztą również. Mhm. Przeglądają plecaki, przeglądają wszystko. W Australii jeszcze dostałem taką ulotkę, na której mi tłumaczono, dlaczego oni to wszystko robią. Mhm. Tak? No, historia słynnych królików australijskich to jest więc taki przykład, ale na nie chodzi o, o wystarczy tam przywlec jakiegoś małego chrząszcza, jakieś mrówki. Jakieś... Oglądam, że tak powiem w telewizji czasem program Nothing to Declare no. i tam po prostu robią, wypatroszą Ci każdą walizkę, w każdym razie tak jak mówisz, że... że... Mała jedna rzecz może popsuć cały ekosystem. No nie? i to jest takie strasznie kruche. To jest takie... Yy, yy, yy, yy, yy, cały czas miałem wrażenie, jak byłem na Galapagos, że to wszystko, co oglądam, jest tak strasznie zagrożone. W takim niebezpieczeństwie. Z mojej strony, to znaczy ja zagrażam. Mhm. Ja jestem tym tym czymś, tym czynnikiem, który powoduje, że, że te zwierzęta są, są w niebezpieczeństwie. No Nie dawało mi to spokoju. To takie jest nie, niemiłe uczucie. Czyli kończymy taką może nie do końca optymistyczną, może nie wiadomością, ale takim stwierdzeniem, że Głównym drapieżnikiem, zagrożeniem tego świata jesteśmy my. To bez dwóch zdań. Niestety tak i badając coś, oglądając, spotykając, zmieniamy to bezpowrotnie każdym razem. Trzeba sobie z tego zdawać, zdawać sprawę, że to nie jest tak, że jesteśmy takimi sympatycznymi turystami, którzy sobie, który sobie pojedzie, zrobi parę zdjęć, wróci do domu i się nie stało. Każda taka wizyta powoduje pewne zmiany w miejscu, w którym, w którym byliśmy. Ja niestety, może nie niestety, ale no nie wiem jakby to nazwać. Mam taką e, przypadłość, że gdziekolwiek jadę to urywam czasem jakiś listek, jakiś, lu, lubię tak zwane sukulenty. Mhm. Dla niewtajemniczonych są to ogólnie kaktusy wszelkiego rodzaju yy, i maści. Zawsze sobie biorę i mam w domu parę doniczek z, z wszystkich moich podróży. W zasadzie 90% tych kwiatów albo roślin mam nie kupione, tylko gdzieś kradzione. No i, i to jest też, może to troszkę dewastuje, no ale może jak gdzieś jakiś kaktus gdzieś w jakimś miejscu umrze, to znajdą go u mnie na balkonie. Tak, to będzie ten... takie gnu brunatne, które tak, gdzieś się uchowało tak, i które tak, można jakoś odtworzyć. Tak. I nie będzie to w piwnicy w za ale gdzieś na balkonie w Dublinie, więc może to jakoś tak troszeczkę wspieram też tą naturę, ale jak tak każdy był rywał, no to potem wiadomo do, do, do czego to dąży. W każdym razie Polacy, chciałem powiedzieć, ludzie są największym zagrożeniem tego świata, ale myślę, że troszkę idzie ku lepszemu, nie? Że jednak mamy już tą świadomość, że ten świat ginie i nawet gdzieś tam kurczę, w Afryce nie każą, zabije jakiegoś węża, pomimo tego, że zjada im krowy, tylko próbują jakieś programy ochrony gdzieś coś wprowadzać. Czasem ta świadomość jednak y, musi być zaszczepiona, żeby, żeby uratować jakieś gatunki. No tak, tylko, że pamiętajmy o tym również, że t, liczba tych ludzi, którzy teraz podróżują po świecie się zwiększa i, z ich, i te podróże stały się dostępniejsze. Tak? Za czasów Arkawego Fiedlera mhm. y, czy, czy Tonego Halika to było mhm. tak, że poza nim nikt w wielkim świecie nie był. Mhm. Kiedy przyjeżdżał taki przykładowy Tony Halik do Polski, no to zbierało się wokół niego mnóstwo ludzi, żeby wysłuchać tych opowieści. Jeszcze był Ryszard Badowski, pamiętam, dawno temu mm. był w praki, chyba siedem kontynentów taki program. Tak, a dzisiaj spróbujmy zrobić takie doświadczenie, popytać w gronie swoich znajomych, kto był w Ameryce Południowej, kto był w Afryce, na pewno się parę osób znajdzie. Mhm. I to powoduje, że ten świat jest na wyciągnięcie rki, coraz więcej osób tam przyjeżdża i wtedy te zmiany zachodzą jednak szybciej. No każdy chce tego Lamparta zobaczyć, w związku z czym każdemu trzeba tego Lamparta pokazać, w związku z czym trzeba zrobić coś, żeby było to możliwe. I tak dalej, więc nie da się tak zupełnie nieinwazyjnie i tak bez jakiegokolwiek wpływu. Natomiast y, oczywiście ta świadomość jest, jest ważna, żeby, żeby pamiętać o tym, że tak naprawdę wszystko, co my w tej chwili robimy, nasza ciekawość jest ogromna, Wsz chcielibyśmy to wszystko zobaczyć, ale Dobrze by było, żeby też i nasze dzieciaki, wnuki też miały taką możliwość, żeby im tego nie zabrać, no, żeby one nie musiały już tylko z książek czy z filmów tych zwierząt oglądać, tylko też miały do nich, do nich dostęp. Jeżeli o tym będziemy pamiętać, to, to myślę, że jakoś uda się ten świat ocalić. To był podróżnik nie Richarda Aparrow, nie Tony Halik, nie Arkady Fidler, bo był Radosław Nawrot. Największy podróżnik nowoczesnej Europy. Zapraszamy na jego bloga i dziękujemy za spotkanie. I cóż... Do zobaczenia w podróży. Do zobaczenia. Dziękuję. Tak. Świetny czas z panem Radkiem. Świetne doświadczenia, świetna historia i można by jeszcze spotkać się z nim i raz, i drugi, i trzeci. Może mi się uda po powrocie z moich wakacji spotkać się z nim jeszcze raz w Poznaniu i może znowu nakręcimy jakiś podcast. A dzisiaj to już wszystko. I na sam koniec zapraszam was... A jeszcze muszę powiedzieć o tej muzyczce. W połowie była muzyczka z klubu Sześciu Kontynentów, nie siedmiu, jak powiedziałem w podcaście. Sześciu Kontynentów. I ten program chyba 19 lat w latach 70. i 80. leciał. Potem go skasowali, wiadomo po co. Zatem to wszystko na dzisiaj. I dzisiaj kolejna, na sam koniec kobieta, czyli Aleksandra, pani profesor socjologii i filozofii. nie. No ale w każdym razie takich mądrych rzeczy powie wam, co w następnym odcinku Filip powie. Zatem, Ola, proszę bardzo. Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym Filip powie. Dostałem list od mężczyzn.